Można było naważyć piwa i to nie byle jakiego. W Żywcu po raz 15 odbyła się międzynarodowa giełda birofilów oraz ósmy konkurs piw domowych. W trakcie dwóch dni święta piwa opowiadano jak produkuje się ten trunek, zaprezentowano także najlepsze domowe piwo, które trafi teraz do okolicznościowej produkcji. 15 lat temu po raz pierwszy spotkali się kolekcjonerzy tzw. birofiliów, czyli wszystkich najmniejszych od kapsli, dużych rzeczy, przedmiotów związanych z piwowarstwem, czy generalnie z piwem. Pasją piwną. Tak się zaczęło. Po latach dołączył do tego, w tej chwili największy w Polsce, konkurs piw domowych. Od kilku lat też organizujemy konkurs piw rzemieślniczych. Ci, którzy pierwszy raz na festiwal przyjechali, mogli spotkać birofilów, czyli miłośników i zbieraczy rekwizytów związanych z piwem. Moja przygoda z kolekcjonowaniem zaczęła się jakieś 10 lat temu. Zainspirował mnie tym mój kuzyn, który jest tutaj wśród nas obecny. Pokazał mi swój zbiór, kilka etykietek. Podzielił się ze mną w jakiś sposób tym. I od tego się zaczęło. Później pierwsza szklanka, która wpadła w mój zbiór, kilka podstawek. I do teraz w tym trwam i cieszę się z tego, że mam takie, a nie inne hobby. Mit meiner Frau besuchen wir die Brauereien, probieren möglichst auch ein Bier zu trinken oder auch mehrere. Oder wir nehmen eine Flasche mit nach Hause zum probieren mit Freunden. Und wir waren jetzt also in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel in Holland, in Polen w Österreich, Etykietę kupuję na giełdzie i wymieniam się listownie z kolekcjonerami z całego świata Byłem na pierwszej giełdzie w Żywcu tutaj to kupiłem etykietkę przedwojenną za 100 zł, to już jest warta tak na przykład y, 1000, 1500 już zł. W trakcie festiwalu można było zwiedzić Muzeum Browaru, a także spróbować naważyć piwa. Prym w tej dziedzinie wiodły kobiety. No niestety nadal to jest rzadkość, chociaż nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo kobiety w tej roli się bardzo dobrze sprawdzają, o czym świadczą wyniki ubiegłego gorącznego konkursu. Trzy kobiety startowały, w tym dwie zajęły pierwsze miejsca, także o czymś to świadczy. Natomiast, no wiadomo, to jest, piwo jest zawsze kojarzone jednak z mężczyzną. Próbujemy to zmienić, ale... Zobaczymy, może w przyszłym roku będzie więcej kobiet startowało. Staramy się pokazywać, że piwowarstwo jest też domeną kobiecą. Zresztą historycznie to kobiety ważyły piwa w domu dla rodzin, a mężczyźni zajmowali się jego sprzedażą. Także absolutnie staramy się przywrócić to, ten, tą naturalną tradycję piwowarską. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był konkurs. Przez kilka miesięcy miłośnicy piwa przygotowywali się do niego, ważąc trunek w domu. Specjalne jury składające się z ekspertów w dziedzinie piwa wybrało najlepsze, a skoro konkurs, to i nagrody. Od zeszłego roku nie mówię, największą nagrodą jest możliwość uważania warki takiej okazjonalnej w Prowadze Zamkowym w Cieszynie. Uczyniono to w zeszłym roku i obiecano nam uczynić to ponownie w tym roku. Jednorazowa warka według niejako pod dyrekcją przeprowadzona pod kierunkiem piwowara domowego. Na festiwalu oprócz możliwości smakowania różnych rodzajów piw można było kupić także zestaw do jego domowego przyrządzania i jak przyznaje Ziemowit Fałat produkcja własnego piwa wcale nie jest taka trudna. Każdy może zrobić, kto potrafi ugotować zwykłą zupę tak samo będzie mógł bez problemu zrobić prawdziwe piwo. Prawdziwe to znaczy piwo z dowolną zawartością alkoholu, z dowolną gęstością. Prawdziwe piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Kolejny festiwal już za rok, więcej informacji o imprezie na stronie internetowej pod adresem wwwfestival